Już po raz trzeci Dom Kultury Zacisze zorganizował w Warszawie Mistrzostwa Polski w Bugiługi. Odbyły się one tradycyjnie w marcu na deskach Teatru Rampa, gdzie w szanki stanęło aż 49 par z całej Polski. Taniec i jednocześnie styl muzyczny bugi ugi rozwinął się w Stanach Zjednoczonych lat 20. i 30. -tych. Potocznie uważany za młodszego brata rock'n'rolla jest od niego nieco szybszy, wywodząc się z kultury afroamerykańskiej do Europy trafił wraz z działami armii amerykańskiej podczas II wojny światowej. A jak rozwinął się w Polsce? Pytam pana Roberta Kulesze, jednego z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Bugi Ugi. Tak na poważniej od 1989 roku. A wiąże się to z tym, że po prostu my tańczyliśmy, chcieliśmy startować na turniach zagranicznych sprawdzić też jak to jest gdzie indziej, a ponieważ nic się tego nie tańczyło, zaczęliśmy podglądać, podpatrywać, ściągać jakieś, no wtedy jeszcze nie było, tak jak teraz internetu. Były jakieś filmy, wideo, kasety, jakieś stare programy, jakieś stare filmy, też gdzieś tam ktoś coś znalazł. I tak zaczęliśmy jeździć na turnieje zagraniczne. Robert Kulesza został następnie wielokrotnym finalistą Mistrzostw Polskiej i Pucharu Polski w Bugiługi, Mistrzem Warszawy, półfinalistą Mistrzostw Świata w Swingu i Bugiługi, aż w końcu założył w Domu Kultury zacisze klub tań... Bugi rock, gdzie z powodzeniem trenuje w tym tańcu kolejne pokolenia. Nasi boli wychowankowie, którzy no, tańczą w barwach może innych klubów wygrywali tę imprezę. No, w innych zestawieniach, bo to na przykład chłopak u nas tańczył, tańczy z kimś innym, albo dziewczyna odeszła, zmieniła barwy klubowe. Czy trudno jest się nauczyć bugi -ługi? Okazuje się, że nie tak bardzo. Wszyscy w dość krótkim okresie czasu do dowolnej muzyki są w stanie zatańczyć. Będzie to w miarę poprawniej, w zależności od danego człowieka, fajnie wyglądało. Natomiast do szybkiej muzyki, co jest no, o wiele trudniejsze, potrzeba już troszeczkę paru miesięcy najmniej przygotowe. No i ja to się śmieję, bo mówię, że po Pokaż mi swoją szybką część bugi jak tańczyć. to ja ci powiem, czy to umiesz tańczyć, czy nie. Na tegorocznych mistrzostwach Dom Kultury Zacisze reprezentowany był przez kilka par miłośników bugiłki. Dwie są dziecięce, dwie juniorskie i trzy seniorskie. Co takiego pociąga ich w tym tańcu? No jest coś w tym bugi Tańczyłam inne tańce wcześniej i żaden mi się tak nie podobał jak bugi. Figury, wszystko po prostu. Muzyka, emocje. Przede wszystkim turnieje, wyjazdy są bardzo naprawdę fajne, jest emocjonująca bardzo publiczność, jest po prostu ekstra, naprawdę jest super. Szybkość, figury, no i tam też można wygrywać. Puchary, medale, nagrody pomunkowe, dyplomy. Widzimy różne miejsca, kraje też. Jest fajne, bez inne niż wszystkie i może tu dodać coś takiego swojego. nie Kraj jest improwizowany to jest. Jego oryginalność. Inne tańce standardowe mają to do siebie, że po pierwsze sylwetka musi być tak utrzymana, rama, wszystko po prostu musi być dopracowane na ostatni szczegół, jakieś układy, choreografie robione i tak dalej, ja tego nie cierpię. Jeżeli chodzi o bugi, to mi się w nim podoba to, że jak tańczę, ja po prostu tańczę na żywo. Pary Mateusz i Ola, Maciek i Ewelina, Kacper i Karolina, Konrad i Marta, Michał i Ola, Karol i Angelika, Kacper i Konstancja. Większość z nich startowała w mistrzostwach, ale jak się okazuje, to jednak nie o zwycięstwo tak naprawdę chodzi. Nie chodzi o satysfakcję tego, że, że się wygra, bo jak człowiek wygrywa, wiadomo, to no, no, się, no, warto się wywołuje, że coś osiągnął tak w tym tańcu, że jednak ta cała praca nie poszła na marne. No, no, Ona i tak nie idzie na marne, bo jednak coś w tej krwi zostaje tak? i później nawet, jeżeli jesteśmy na imprezie i usłyszymy jakiś kawałek rokendrolowy czy bugowy, to jesteśmy w stanie do tego zatańczyć i to jest po prostu najfajniejsze. A jest to taniec niezwykle widowiskowy. Bugi jest takim właśnie tańcem, który przyciąga uwagę widzów. Wow. No To jest takie wow, no dokładnie, jakieś tam figurki akrobatyczne, przerzut przez biodro, czy jak tam, nie wiem, ja tam sprężynkę robię z ziemi, prawda, się podnoszę i tam lecę w powietrzu przez moment, lata, przez moment lata w tym powietrzu. Jak często odbywają się zajęcia, pytam znów pana trenera. Mamy zajęcia we wtorki i w piątki. I zdarza się, że z poszczególnymi parami spotykamy się indywidualnie. Znaczy, jeżeli robimy jakąś nową choreografię, to spotykamy się w, w dodatkowo w tygodniu albo w weekendy, w soboty, w niedzielę. A wracając do tegorocznych mistrzostw, atmosfera, zgodnie z przewidywaniami, była wspaniała. Nawet ludzie z innych klubów mówią, że w rampie tutaj u trenera na tym turnieju zawsze jest bardzo fajnie, bo taka jest specyficzna atmosfera. Naprawdę jest super. Frekwencja publiczności przewyższyła oczekiwania organizatorów i niemalże możliwości sali. Poza występami konkursowymi, dla widzów mistrzostw przygotowano także dodatkowe atrakcje. Pokaz salsy w wykonaniu pary Barbara Zielińska i Marcin Olszewski z międzynarodową klasą mistrzowską S, pokaz tańca nowoczesnego formacji Fame Domu Kultur Ciszę, pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu 13 par dzieci w wieku 5 do 8 lat tworzących zespół MBB, czyli Miłe Bardzo Buźki, koncert zespołu Jazz Combo Volta, oraz żegnany owacjami na stojąco występ z zespołu akrobatycznego Michała Nowosadko i Zbigniewa Sobierajskiego o nazwie Duo Creative. A kto zwyciężył w mistrzostwach bugi-ługi? W kategoriach dzieci i seniorzy swych zeszłorocznych pozycji obroniły pary Kacper Chyrzy i Julia Mularska z Pionek oraz Grzegorz Chrubiński i Agnieszka Chrubińska z Warszawy. W kategorii juniorzy natomiast aż z szóstej pozycji w 2011 roku na najwyższą awansowała para Kacper Stadnicki i Julia Harańczyk z Hełma. Najbardziej małomówna para z Domu Kultury Zacisze, Kacper Kulesza i Karolina Szkoda, zajęła drugie miejsce w kategorii dzieci. A trzecią pozycję w tej samej kategorii wywalczyli w tym roku oboje dziewięcioletni Michał Kulesza i Aleksandra Kurpiowska. Powiedzcie mi jeszcze, kłócicie się, jak trenujecie? Czasami. Czasami, tam bardzo rzadko. No, jak tam to coś na mnie nie wyjdzie, tak no, mocno to coś się tam ten, no, no to tak delikatnie. Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkich zapraszamy na przyszłoroczne Mistrzostwa Polski w Bugiługi, a przez cały rok do Warszawskiego Domu Kultury Zaciszy na blokowej 1 lub w internecie na stronach www.zacisze.waw.pl.